Ich są oblicza, to jasne, to chmurą skryte. Płaczą, łkają i krzyczą, styczeń, a my panie żydem. Szoramiastem się piersi bijąc, łkają wciąż walki żądni, żyją wśród nas i nie żyją. Martyrologii, pochodnie. Przesłanie, panowie, już latek kilka minęło od chwili waszej chwały i dzianę dziś ten, co był wilkiem wśród lśni. W lasach wystrzałów, wejście więc na wstrzymanie, w staro i ostrzykawłe w Wystarczy surm wojny grania, dnia ciszego nie, nie. można mieć mimo boju. O boj wolność naszą i tamtych dajcie nam żyć w pokoju, ścigodni kombatanci.